Kuta dziewięć dziewięć. Zostawiam. Bobek, kolejna zadyma. Bobek, zmęczony codziennym życiem na roli, postanowił wypocząć na łonie natury. Odpalił więc swojego trabanta... ...i ruszył w drogę. Niech żyje odbyt! O kurwę! Rozpędził swojego rupiecia do 200. I w lusterku zauważył, że popierdala za nim policja. O kurwa! Wystraszony Bobek bronił się wszystkim, co miał pod ręką. Po dotarciu na miejsce, Bobek wysiadł z samochodu, aby zapolować na ryby. Chodźcie do mnie w płytwiastę, kurwisony! O, złota rybka! Młodnieńcze, spełnię twoje trzy życzenia! dalej do Poseidona, zboczona dziwko! Chujowa sztuka! Gdzie moja wenda? Bobek nie wiedział, że w pobliżu pływa łódź podwodna. O kurwa, to chyba gazolot w konserwie! Witam. To ja, kapitan Dynamo. Chyba Dymano, a ja jestem Bobek. Przewożę świniaki i koziarki do trawy. Pino -popka. co to? Gminy! Kurwa, gminy! Och, lepiej się zatrzymam. Jesteś aresztowany, bobek. Resztę życia spędzisz w zakładzie. Bobek! Dis! Kurwy synu! A skurwy synu z niego nie miara. Po powrocie do domu opie w łódź, zabrał proszaki i teraz handluje kosiarkami.